Nad kanionem drapaczy i pod gwiazdami czarnego nieba warkoczą głucho potężne motory bombowców. Naraz za mną, prędzej niż huk, stacza się światło. Mam wrażenie, żebym oślepł, gdyby to było przed oczami. Takie jest oślepiające. Olbrzymi huk, najsilniejszy. Echo gwizdów i brzęków nad głową. Człowiek ucieka miłowiednie. Choć biec ulicami Madrytu po nocy, to narazić się na kule gorliwego gwardzisty. Mija mnie oddział, ale się nie zatrzymuje. Sam biegnie, tylko w przeciwnym niż ja kierunku. Więc i ja zawracam. W tym właśnie miejscu ulica tworzy niewielki placek, takie rozszerzenie skrzyżowania paru ulic. Bomba zapalna upadła na bruk i rozbiła się na części. Teraz te części leżą na jezdni szeroko porozrzucane i płoną jakimś chemicznym oślepiającym płomieniem oblasku rozedrganej rtęci, jakby moc ruchomych cząstek drgających w różnych kierunkach zapalić najwidoczniej nic nie mogą, bo wszędzie tu tylko kostka bazaltowa i szyny tramwajów. Ludzie za nami wychodzą z bram domów, ze schronów. Przez sekundę ma się wrażenie, że to jakieś plemie jaskiniowców wylazło oglądać potwora, który zagrażał ich życiu, wobec którego byli bezsilni, a który teraz kurczy się i pręży w przedśmiertnych wstrząsach. Bi od niego gorąco żar skondensowany i wtłoczony w metal. Podchodzą strażnicy. Tamten dom płonący jest niedaleko. I zaczynają długimi jakby grabiami rozgarniać to ognisko, oddzielając żarzące się oślepiające kawałki jedne od drugich. Przechodzę na drugą stronę placyku i wtedy dopiero widzę, że gmach centrali telefonicznej, przedtem rozjaśniony blaskiem, ma teraz jedną ścianę białą jak w dzień. Dom o kilka metrów od niego, po drugiej stronie bocznicy Gran Bija, stoi także w płomieniach. Bramie centrali nikogo. Posterunki stoją wewnątrz. Winda funkcjonuje. Po chwili jestem na dziesiątym piętrze. Przez wielkie czarne okna widać teraz noc nad Madrytem i buchające gęstymi obłokami pożary. Gorąco najbliższego z nich bucha słupem ku górze. Prawie wszyscy dziennikarze zagraniczni już tu są. Gruby Amerykanin z koncernu Hirsta też. Dojechał samochodem pod sam pałac, przeszedł przez ogród, widział. Pokazuje mi krótką depeszę, którą zredagował. Jest dumny z jej tytułu, który mówi coś o widoku godnym Nerona. Istotnie jest coś neronowskiego w tym mieście płonącym zewsząd. Czy samoloty jeszcze latają? Nie sposób stwierdzić. Jest jakaś dziwna cisza na tych 200 metrach nad ziemią, a nawet niecałych 200. Nie można sobie wyobrazić, żeby bomba, zwykła bomba, mogła strzaskać i taki kolos, jak rozwala czteropiętrowe kamienice. Tymczasem Francuz już dostał swój Paryż. Pośpiesznie, ale pewnym głosem dyktuje ciąg dalszy. Drugie bombardowanie Madrytu rozpoczęło się o godzinie 8.15 tutejszego czasu obstrzałem baterii z Casa del Campo. W wyniku podpalono trzy gmachy bez większego znaczenia. Atak samolotów rozpoczął się, nim ustała panika spowodowana rzuceniem bomb. Samoloty krążąc nad Madrytem, głuchy huk wstrząsa ścianami drapacza. Wysokość i mury tłumią wszystko. Jak to musiało huczeć tam, na dnie kanionu? Zrzuciły szereg bomb niezbyt wielkiego kalibru, z rodzaju zapalnych. W rezultacie płoną w tej chwili dwa gmachy między Gran Via a Puerta del Sol. Jedna bomba upadła nieszkodliwie na ulicę. Bomby spadły bliżej Quartel de la Montagna, podpaliły pałac księcia Alby, byłego ministra, a może go rozstrzelali, świta myśl dziennikarzowi. Niezawodnie byłaby to gratka, coś jaków stary książę, ostatni potomek Krzysztofa Kolumba, za którym bezskutecznie wstawiały się ambasady wszystkich państw amerykańskich. Ale książę Alba i Berwick siedzi w Anglii. — Le duc d'Alba réside actuellement en Angleterre. — Już dudni telefon. — Wspaniała biblioteka, cenna galeria obrazów de Goya. — G jak Gustaw. — O, Oktobre. — Y, A, Velázquez. — V, kom Strząs przepłynął falą przez drapacz. Z ulicy podnosi się huk. Siąka przez grubie mury. Anglicy i Szwedzi, nachyleni nad słuchawkami, Podają szczegóły bombardowania, ale wszystko dochodzi tu do nas matowo, stłumione, jakby cedzone przez czas i odległość. Nigdzie chyba bezpieczeństwo nie jest tak złudne jak w tym cyplu wyciągniętym pod niebo i nigdzie człowiek nie czuje się tak bezpieczny. W wielkiej sali porozkładano polowe łóżka dla personelu, takie same jak we wszystkich ministerstwach i urzędach. Wszyscy moi koledzy są przy telefonach, dzwonią do swych Paryżów i Londynów. W redakcjach najbogatszych pism polskich znudzony sekretarz nocny konfekcjonuje właśnie jakieś telefonem od własnego korespondenta. Wychodzę na ulicę. Jest zupełnie ciemno. Nie ma żywej duszy. Pożary rumienią się czerwono, odblaskami na domach, ruinami. Obchodzę daleko Ministerstwo Wojny, zwykły cel lotniczych wypadów. Krok dzwoni po pustych ulicach. Wybijam go umyślnie wojskowo, miarowo. Wówczas przy takiej ciemności mniej się jest narażonym na zatrzymanie, legitymowanie przy podniesionych ku Tobie karabinach lub wykłócanie się z i podejrzliwym strażnikiem. Ale nie ma nikogo. Okna są zupełnie ciemne. Tylko od samego dołu, suteryn czy piwniczek przemykają pasemka światła. Życie wielkiej europejskiej stolicy rozbite zostało tymi bombami na części. Drobna cząsteczka tego życia rzucona została aż pod chmury w wieżyce olbrzymiego drapacza woła o tym wszystkim na Londyn, Paryż i Nowy Jork. Całe masy spłynęły jak woda w dół, zaryły się pod ziemię, zaczaiły po norach, wtuliły swe skargi, straszliwe przekleństwa i paniczny, okropny lęk. Lęk zwierzęcy jaskiniowego człowieka. W nocy koło trzeciej zaczyna naraz terkotać karabin maszynowy. Daleką ulicą przewala się z łoskotem jakiś ciężki wehikuł. Może to już? Tak, to wojna. Ale już. Nie przyszło ani wtedy, ani na zajutrz rano, ani jeszcze na zajutrz, ani potem. Nie weszły do Madrytu w osłonie nocy ognia artyleryjskiego i pożarów ani ciężkie wehikuły, tanki, ani maurowie, ani karliści. Nic się nie stało przez tych kilka dni, choć Pat zdołał był ogłosić wzięcie Madrytu. My tylko dowiedzieliśmy się wiele z rzeczy nowych i przyszłych, ze spraw, których nie zna jeszcze żadna z wielkich stolic europejskich. Tych, które wojny przyszłości rekonstruują sobie z 1914 roku, z fantastycznych powieści czy manewrów lotniczo-gazowych. Rzeczy patetyczne i groźne stały się naraz codziennością. Jakby najronniej patetykom zaczęły przypominać rzeczy zgoła niegroźne i niepatetyczne. Madryt to wie, wy zaś jeszcze czytelnicy tego nie wiecie, że to jest takie inne niż się myślało, że będzie. Nie wiecie więc, nie wiedzielibyście co to jest, gdy nad ulicą rozklaszcze się nagle w biały dzień grzechotanie kastanietów. Tak, po prostu kastanietów, tylko jakichś niezwykle głośnych, jakby to puste orzechy leciały na twardy blat stołu stukocącą kaskadą, wokół której robi się naraz po mieście zupełna cisza. Więc to jest właśnie tak, gdy nadlatują samoloty nad miasto, gdy do napoły niewidocznych jeszcze zaczyna walić artyleria przeciwlotnicza ze swych armatek szybkostrzelnych czy mitralies. Suche terkotanie karabinów maszynowych rozlegające się z dachów wielkich domów, jak z ponad pudeł rezonansowych nabiera dźwięczności i grzechocze właśnie jak jakieś szczególnie wielkie, szczególnie głośne kastaniety. Wiecie, co to znaczy, gdy naraz słyszy się jakiś huk bardzo stłumiony, a jednak wstrząsający ścianami domu? Jeśli potem zobaczymy na ulicy gruz, wyłom w murze, rozbite szyby, jeśli lepiej zobaczymy piasek starannie wysypany na parę plam ciemniejszych na jezdni, znak, że tu właśnie stali w ogonku po mleko czy węgiel, może po południu, może wieczorem, gdy było ciemno, i że tu właśnie padł pocisk, ludzi poszarpał, plamy krwi zostawił. Prostata piątego dnia wojny wokoło wielkiej stolicy europejskiej. Oto co najwięcej uderza. Nie ma w tym wszystkim krzty batalistycznego patosu. Byliśmy na Puerta del Sol, niewielkim centralnym placyku w środku Madrytu. Tu mówi się Puerta del Sol jak w Warszawie na krakowskim, w Krakowie na A.B. Jest tam gmach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Otóż właśnie wtedy z dachu jednego z domów rozległ się huk. Coś błysnęło, trysnęło falą białego dymu. Sam wybuch usłyszano właściwie w sekundę potem, a przez te ćwierć sekundy każdy na placu odruchowo położył się, biegł lub ukrył zalada wyłom muru. Ja sam przywarłem za granitową wnęką, niestety bardzo płytką, a tymczasem przez plac przeszła fala pyłu i dymu, poza której wybuchały historyczne krzyki. Po chwili nie było już nic, tylko kawał dachu został wtłoczony w dół, jak pudło tekturowe zgniecione nogą. To i ówdzie ludzie leżeli na ulicy. Zresztą ucierpiano mało. Pocisk był zapewne przeznaczony dla gmachu po drugiej stronie placu, dla owego ministerstwa. Ale artylerzysta źle wyliczył odległość. Wziął krócej ćwierć linijki w pomiarach, co oznaczało kilkanaście metrów. Gdyby pomylił się trochę mniej, pocisk ugrzązłby nie we wnętrzu domu, ale łupnąłby w sam środek ulicy, na której panuje nieopisany tłok. Zwożono by potem całe góry rozerwanego na strzępy mięsa, jak wtedy przed hotelem Florida. Ale znowu to są złudzenia literackie, że pocisk leci, że się go widzi. Słyszymy go wtedy, gdy nas mija, dlatego najgłośniej słyszałem armaty rządowe, gdy byłem na froncie. A armaty waliły spoza naszych pleców, przerzucając pociski ponad nami. To wszystko są zupełne złudzenia. Trzeba sobie rozumem dopowiadać, że to o kilka kilometrów w linii powietrznej stoi jakaś armata i wali w miasto. Tak jak rozumem, musimy sobie dopowiadać, że to nie słońce, jak widzimy na niebie, ale ziemia kręci się i porusza. W polu istniała jakaś zmysłowo dostrzegalna przyczynowość, która łączyła ruchy wojsk, błyski dymu nad polem, warkot motorów Junkersów z wybuchami, ranami i śmiercią. W mieście wszystko jest zasłonięte szczelnie murami domów. Samoloty lecą nieraz tak wysoko, że trudno je dostrzec. Gwar uliczny ścisza warkot motoru, który tak głośno tętnił nad zorywanymi ścierniskami. Wybuchy, które rozłupują mur czy bruk Kule lotniczych mitralje, które sieką dachy domów. Wszystko to w mieście jest oderwane od owych armat, samolotów i karabinów maszynowych. Od całej tej wojny, która minęła Hetafę i górę Aniołów, stoi w Carabanchel, takiej jabłonnie, niemal takiej woli madryckiej, walczy w Casa del Campo, wielkim parku bram miasta. Wszystko to jest bardziej oderwane, bardziej przypadkowe i niespodziewane. Na froncie, póki front był w polu, żołnierze mówili nam zawsze – kiedy przypuszczalnie będzie spokój, kiedy i którędy najbezpieczniej dostać się do Avanzadili, a kiedy najpewniej coś będzie. Żołnierze by może jeszcze coś wiedzieli, bo oni na tym się znają, ale żołnierze są na przedmieściach i na przedpolach Madrytu, a tymczasem front ogarnął Madryt. Myślano, że wszystko jest skończone, gdy fala nieprzyjacielska przelała się przez Pinto i lotnisko Hetafe, Madryckie Okęcie. Były dwa dni, które były niewątpliwie dniami grozy i próby. Miasto opuścili wszyscy członkowie rządu, bardzo liczni politycy, centralne agendy partii politycznych, wielu publicystów, urzędników, radni, miejscy, prezydent miasta, prawie wszyscy nadzwyczajni korespondenci zagraniczni. Setki samochodów knęło w ciągu tych kilkudziesięciu godzin szlakiem na Walencję, na przedmieściach grzechotały karabiny maszynowe, pociski armatnie poczęły padać wśród śródmieściu. Pomyślmy, gdyby u nas w swoim czasie opuściły stolice wszystkie władze, politycy, cały znany, pierwszoplanowy świat, jakby wyglądała bądź co bądź obrona. Tymczasem obrona Madrytu powstała niemal sama, zupełnie samorzutnie i zupełnie rewolucyjnie. Pierwszy komitet obrończy nim zorganizował się większe ciało zbiorowe, huntę, był przedstawicielstwem typowo proletariacko-politycznym, z ludźmi nieznanymi, nie dla przedmieść oczywiście, na szerszej arenie. Komitet zastał całe linie okopów podmadryckich rozbrojone, całymi partiami zajęte przez nieprzyjaciela. Cofnął się wtedy na ulicę przedmieść i ufortyfikował je wszystkie aż do śródmieścia. Powstały barykady już nie improwizowane w ogniu walki, ale murowane, obstawione worami z piaskiem, okryte dachami. Na tyłach pierwszej linii bojowej pracowało kilkanaście tysięcy ludzi. Madryt, zwłaszcza stary Madryt, a właśnie ta część miasta była w tych pierwszych dniach najbliższa frontu, ze swą ludnością gorącą, wąskimi ulicami, pofałdowanym nierównym terenem, doskonale nadaje się do walki ulicznej. Madryt miał swoją rewolucję lipcową, nie inną od nocy listopadowej. Wiek XIX przekazał wreszcie Madrytowi naszemu nie tylko tradycję walki ulicznej, ale całe rodziny, gdzie trzecie już pokolenie należy do dynamitardów i pistolerosów, chodzi w czarno-czerwonych barwach anarchizmu. Właśnie anarchiści to byli pierwsi ludzie, którzy mnie powitali, niczym najbardziej typowi przedstawiciele na granicy Hiszpanii. Potem od Barcelony zaczęli topnieć. Ich kolor czarny był coraz bardziej zalewany jednolitą czerwienią marksizmu. Potem były spory o to, aby ich CNT, ich związek zawodowy, mógł mieć swych ludzi w rządzie. Spór o teki, gdy nieprzyjaciel wyrywał coraz to nowe strzępy ziemi pod Madrytem. Wreszcie przyszły te dnie, gdy wyjeżdżano powszechnie i tłumnie uzasadnienie i bez żadnego uzasadnienia. Wtedy po raz drugi wyszli ludzie z Iberyjskiej Federacji Anarchistycznej, ludzie w czarno-czerwonych czapkach i czarno-czerwonych fularach, krępi, ogorzali, groźni, jak powstańcy ze sztychów goi, najbardziej proletariaccy i najbardziej madryccy. Wyobraźcie sobie, czym dla Warszawy jest powiśle z krwawą tradycją lat 1904-1905, jeszcze silniejszą, jeszcze bardziej zrośniętą z miastem. Tak, to jest może najlepsze porównanie. Madryt leży na wysoko wydźwigniętej płycie, która od południa zachodu opada jarem w Manzanares. Jeszcze na wzgórzu stoi dawna Puerta de Toledo, wielki łuk triumfalny z granitu, z barokowymi zbrojami z marmuru i boginiami zwycięstwa. Ulica spada stąd prosto w dół, ugięta tylko łukiem, zniża się aż nad Manzanares i przekracza go niewielkim, bardzo starym mostem kamiennym. Potem znowu podbiega ku górze, do przedmiejskiego Carabanchel Alto. Taki madrycki wiadukt Poniatowskiego... Teraz w pięciu miejscach wznosi się barykady. U stóp marmurowych bogiń siedzących na Puerta de Toledo wyrasta zapora z kamieni brukowych i betonu doprowadzona do połowy wysokości bramy. Kaje de Toledo zamykają wory piasku. Kilkanaście kroków dalej, już za przepustkami, znowu wory piasku. Przyczółek mostowy jest maleńką forteczką. Gdy stoimy przy nim, zaczynają naraz świstać kule, jakby się oderwały od tej pukaniny, która odzywa się raz po raz z za manzanaresem. Za naszych pleców, z hukiem i świstem, szybują pociski armat rządowych. Zapadają za cyprysy cmentarzyska, podnosząc słupy ziemi. Całe partie przedmieść zostały już ewakuowane. Mieszkania stoją puste. Na bocznych uliczkach huczy sprężarka. Kilo w ostrzu, wbijanym w ziemię sprężonym powietrzem. Człowiek w czapce anarchisty wsuwa kilow między spojenia kostki brukowej, rozwala je metodycznie, aż kamień zostanie wyłupany z bruku i odsunięty na bok. Człowiek odłupywać poczyna sąsiedni, a tymczasem tamten bierze ktoś inny i podnosi, podaje stojącemu od niego kilka kroków, ten następnemu. Teraz postrzegamy, że jest tu cała kolejka jak po mleko dla dzieci, jak po węgiel czy kartofle. Kolejka ludzi z przedmieścia czeka na każdy wydarty brukowi kamień. Podaje go z rąk do rąk, kamień wędruje poza załom uliczki. Tam dalszy ciąg rąk poda go powstającej na bruku barykadzie. Bruk spiętrza się w zapory. Idąc natrafiamy coraz to na partie ulicy zupełnie ogołocone z nawierzchni, jakby bezzębne szczęki, jak kaczane kukurydzy ogryzione doszczętnie. Madryckie Stare Miasto i Madrycka Wola zarazem Rozryły tak cały swój bruk, poprzegradzały ulice W tych dniach, gdy setki samochodów waliły ostatnią szosą do Walencji, z trwogą czy aby zdążą, gdy kule zbłąkane świstały nad padającymi kamieniami, gdy w dole karabiny maszynowe doupywały się ceglanego muru poprzez odpadły już tynk. Samochody mknęły do Walencji, a sprężarki rozwalały spojenia bruku, i ręce układały go w mur przegradzający ulicę zasiekiem. Trudno powiedzieć, co sprawiło naprawdę, że wbrew tylu obawom i przewidywaniom tamci nie przeszli. Michał Kolcow z Izwieccji uczynił uwagę, że Hiszpan źle się bije w polu na stepie, że nie umie się okopać, utrzymać, uczepiony u lada pochyłości terenu, zahaczony w lada płytki rów strzelecki, że w szczerym polu bije go zawsze rutyna wojenna przeciwnika. Być może, że nowe posiłki, zwłaszcza nowe zbrojenia, nowe tanki i samoloty, o których prasa rządowa mówi, że rząd posiada ich tyle co przeciwnik, powstrzymały odwrót. Może pierwsze domy przedmieścia posłużyły armii na okopanie się i utrzymanie. Wreszcie, niemniej możliwe jest, że na widok barykat i warownego położenia miasta z tej właśnie strony powstańcy się zawahali. Zdobycie miasta, jeśli by się nawet powiodło, Kosztowałoby ich zbyt wiele strat, byłoby okupione hekatombą ofiar zbyt kosztowną dla wojska, które podobno nie może liczyć na nadmiar ludzi. Fala nieprzyjacielska, opełzła go tu kordonem i wlała się od zachodu. Jest to droga do Eskorialu, do gór Guadarramy. Jest to zupełnie inny wjazd do Madrytu. Południe jest brudne, pełne kurzu i nędznych domów. Przypomina najnędzniejsze dzielnice Warszawy czy Łodzi. Tam luksusowy samochód nieraz dostawał kamieniem w szybę i tam właśnie ludność pozrywała swe bruki na barykady. Zachód jest inny. Przede wszystkim dolina Manzanaresu opada tu bulwarami i ogrodami, ogrodem królewskim, później pod madrycką Casa del Campo, wielkim parkiem naturalnym ze wzgórzami porosłymi wysoką trawą sierry i kępami pini. Jest to szosa villanowska, o ileż piękniejsza, Madrytu. I wszędzie wzdłuż drogi rozlokowały się wille i kawiarnie podmiejskie, miejsca zabaw nocnego letniego Madrytu. Otóż fala wojny, powstrzymana od południa, wlała się tutaj w ten zupełnie inny Madryt. W barach i kafe, szantanach kwaterowali ludzie śpiący pokotem jak wojsko w niejednym kinie madryckim. Karabiny maszynowe upały w smukłe, wysokie drzewa. Wzdłuż bulwaru opasującego tu Madryt stanęła ostatnia linia okopów. Od niej o kilka kroków rozpoczynają się czekające na ostateczność barykady. Worki piasku i kamienie brukowe to najpowszechniejsza jak chleb codzienny rzecz, którą żyje dzisiaj, o najdosłowniej trzyma się przy życiu, opuszczony przez innych Madryt. Z tej strony jeszcze Madryt jest warowny przez naturę, wyniesiony wysoko ponad jar, wyżłobiony rzeką, choć z tej strony nie ma już robotniczych przedmieść. Od południa bronili go ludzie nie tylko tutejsi, ale najbardziej swoi, z tej samej ulicy, z domu obok. Świat wegetujący między Puerta de Toledo, Rastro a cmentarzem Carabanchel. Jakby przykuty do ziemi, jak są w wielkich miastach ludzie, którym całe życie niemal schodzi na wciąż tym samym Powiślu czy Pradze. Tu od zachodu stanął przede wszystkim batalion imienia Telmana. Tam jest tyle narodów, że nawet nie wiadomo, gdzie się mogą pomieścić te wszystkie narody, mówił mi zdziwiony nagłym odkryciem milicjant z Rosales. Istotnie, to już nie są Niemcy, Włosi, Francuzi. To jest Legia Cudzoziemska, czerwona oczywiście. Wszystkich nacji są Polacy, Słowacy, Czesi, Węgrzy. Najświętsza Panno co też narobiłaś książąt po świecie. Wzdychał w podobnym momencie grabiec z Balladyny. Ale także z tej strony Madryt nie został wzięty. Tylko tu walka miała już nie charakter obrony własnego progu, najbliższej ojczyzny, ale międzynarodowej walki idei. W batalionie Telmana są wszyscy. Niemcy, wymieceni przez hitleryzm, Włosi, którzy uszli przed faszyzmem, międzynarodówka wielkich dróg Europy, internacjonał wygnania to jakby przeciwieństwo tej innej międzynarodówki, która zbliża się z plutonami generała Franco Junkersami i Savoyami dostęp do kwater batalionu telmane jest niesłychanie trudny do linii bojowych jeszcze bardziej tam na południu u stóp Madrytu wszystko było entuzjazmem, porywem zapałem tu jest wszystko wystudiowane i obliczone strzegące się i uważne jest czynną i mądrą artylerią, jak tamto było konnicą w galopie wielkiej szarży. Jeszcze, jeszcze dalej na zachód. Jeszcze jedna dzielnica miasta, przez którą atakujący nie zdołali się przedrzeć. Jeszcze jeden ósmy ich dzień u bram Madrytu. Długo trwa opór tego miasta. Popowracali ministrowie. Przyjechał na jakiś czas Alvarez de Bayo. Do jednej ze wsi prowincji Madryt przeniósł swą siedzibę Largo Cavallero. Paru dziennikarzy z Walencji wróciło znowu do hotelu Granbia. Najdalsze zagony naporu powstańców okrążają Madryt. Wysuwają się aż poza zachód. Być może chciałyby odciąć miasto od gór. Może spodziewają się, że z tej strony wkroczenie będzie łatwiejsze. Może liczą one jakieś posiłki, na jakieś rozgrywki na innych frontach. My tego nie wiemy. Listopad, szczególnie w tym roku słoneczny i przejrzysty, Rozłocił się liśćmi na stoku nad Manzanaresem. Białe dymy bomb zapalnych migocą nad Casa del Campo. U Puerta de Toledo, u wrót Starego Madrytu, grupy ludzi w czapkach czerwono-czarnych Iberyjskiej Federacji Anarchistycznej wyczekują spokojnie. Wszystkie barykady gotowe. Takie się to wszystko wydaje teraz naturalne. To, że te samoloty ścigają się nad miastem, to, że pocisk nie wiedzieć skąd, rozkroi bruk to, że są ogonki przed sklepami a barykady na skrzyżowaniach iż zapomnieć można, że to jest jakaś Hiszpania z jakimiś idalgami niegdyś Carmenami, Doloresami walkami byków cały egzotyzm rozwiał się gdzieś w powietrzu o takiej popołudniowej godzinie gdy nad Gran Bija i Prado grzechocze coś donośnie jak kastaniety a my wiemy dobrze, że to Mitraliezy walą z dachów do aparatów myśliwskich pod niebem. Mój Boże, czy dla nas jednych tak jest? Inni odczuwają to silniej. Szofer prześwietnego poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej jest przecież od dwóch miesięcy milicjantem ludowym, ochotnikiem w kolumnie Mangady. A Aniela, si vent, pokojówka pana posła, paraduje po legacji z piękną gwiazdą czerwoną, zdobną w sierp i młot. Tych dwoje łatwiej znalazło wspólny język niż świetni szwoleżerowie Somosierry. Robota śmierci Doszło się już prawie do tego, że się jej nie widzi. Nie słyszy się jej kroków, nie dostrzega jej śladów. W ciągu tylu miesięcy stała się bliska i swoja, jak ktoś z rodzeństwa. Powszednia jak chleb, a nawet od czasu oblężenia znacznie powszedniejsza od chleba. Śmierć od dawna już pogodzono się z nią, gdyż w końcu przystaje człowiek na prawa rewolucji i twarde konieczności wojny. Szybko znikają wielkie plamy krwi. Nowi żołnierze, młodzi rekruci wypełniają luki powstałe poprzedniego dnia. I oto teraz dopiero okazuje się, że zagięła ona parol nie na maluczkich, nijakich, bezimiennych. Odwieczne prawo rewolucji poczyna działać. Rewolucja spala się w swym ogniu. Elita jej zanika. Na miejsce tych, co rozpoczęli grę, przychodzą inni. Bohaterowie pierwszego aktu w dalszym ciągu sztuki nie ukażą się już na scenie. Tym razem nie dali głowy pod nóż gilotyny ani nie padli ofiarą jakiegoś współczesnego procesu sądowego. Wojna zawarła w czarne ramki nekrologów nazwiska ich, opromienione dawno lub świeżą chwałą. Ona to położyła kres ich gorączkowej działalności, ich niezmordowanemu rozmachowi. W oczach naszych Powstaje oto Panteon Rewolucji. Więc Lina Odena. Zapamiętajcie to imię, które brzmi świetlanie i ponuro. Robotnica z fabryki Pończoch. Taka jest właśnie legenda naszych czasów. Uczy się wszystkiego. Uczy się czytać, pisać, rachować i walczyć w szeregach partii komunistycznej w Barcelonie. Partia była wówczas nieliczna, mało wpływowa. Dyktatura zaledwie zaczynała się chwiać. Król jeszcze zasiadał na tronie, gdy młoda dziewczyna o bladej, pełnej spokoju twarzy zgłosiła się do jednej z komórek partyjnych. Spokój, oto wszystko, co zachowała z dawnych lat w dalszych fazach przeobrażenia, które uczyniło ją jedną z przywódczyń młodzieży komunistycznej Hiszpanii. Zaznała więzienia i walki na barykadach. Wszędzie pojawiało się jej skupione oblicze jakiejś rewolucyjnej erynii. Nazajutrz po rokoszu wojskowym znalazła się w Almerii, małej mieścinie na południu kraju. Pod jej dowództwem tłum zdobył koszary. Ona to sprawiła, że steroryzowane wojska poddały się, dały się rozbić i rozstrzelać. I to w Almerii, która w sztabie generała Godeta uchodziła za najpewniejszą ostoję. Dalszy rozwój wypadków zastaje ją w Barcelonie i Madrycie. Jeździ, organizuje. Przemawia na wiecach, przygotowuje teren do dalszych walk, zagrzewa tłum, zwłaszcza młodzież, bacząc, aby entuzjazm nie wyładował się bezpłodnie w próżni słów i gestów. Kieruje tę młodzież do szeregów milicji, tych nowych kadr wojskowych, brygad szturmowych, które po opanowaniu licznych barykad miały dla utrwalenia zwycięstwa zdobyć sierre okopy, stepy.